Gdy po ogłoszeniu manifestu 30 października socjaliści zaczęli manifestować na ulicach z czerwonymi sztandarami, Warszawa odpowiedziała olbrzymimi manifestacjami narodowymi 2 i 5 listopada. Olbrzymi, blisko dwustu tysięczny tłum, kroczący we wzorowym porządku pod sztandarami z polskimi orłami białymi, w skupieniu i ciszy przerywanej od czasu do czasu śpiewanym przez wszystkich hymnem Boże coś Polskę, zdawał się na powrót obejmować uroczyście w swe posiadanie to nieszczęśliwe miasto, które przez czterdzieści lat wiło się pod uciskiem politycznym i pod operacjami dzikich rusyfikatorów, a w którym teraz chciała się rozpanoszyć wychowana przez to czterdziestolecie anarchia. Podobne manifestacje odbyły się przeważnie tego samego dnia we wszystkich miastach, miasteczkach i w wielu wsiach kraju. W kilka tygodni potem w Warszawie odbył się zjazd Włościan, który, pomimo przygotowania go w tajemnicy przed władzami, zgromadził przedstawicieli prawie wszystkich gmin w kraju w liczbie tysiąca kilkuset ludzi. Po obradach, które imponowały swym spokojem, i wysokim poziomem kulturalnym, zjazd ten powziął uchwały stwierdzające przywiązanie ludu do historycznych ideałów polskich, żądające autonomii Królestwa Polskiego, wreszcie zobowiązujące wszystkich Włościan do czuwania nad silną organizacją gminy i nad ładem społecznym w tych czasach ogólnego niepokoju. Z taką fizjonomią wystąpiła sprawa polska wśród odmętu anarchii ogólnopaństwowej. W przeciwieństwie do tej anarchii, jej hasłem był ład i porządek, ale ład i porządek Polski na zasadach odrębnego ustroju królestwa. Widząc, że kraj, któremu przez lat czterdzieści narzucono formy rosyjskie wraz z językiem obcym, w jednej chwili korzystając z tych ograniczonych swobód, jakie przyznał manifest 30 października, odzyskuje swą polską fizjonomię, stwierdzając całą nicość rusyfikacyjnych usiłowań, zatrwożone tym stanem rzeczy władze miejscowe, wyjednywają od ministerium Witego stan wojenny na całe Królestwo Polskie. Ogłoszono go, wraz z komunikatem rządu twierdzącym, że Polacy dążą do oderwania się od państwa i że w Polsce przygotowuje się nieomal powstanie. Ten fałsz, obliczony na obudzenie uczuć szowinistycznych i nienawiści do Polaków, zbliżającej, podobnie jak w roku 1863, społeczeństwo rosyjskie do biurokratycznego rządu i jego polityki, Chybił celu. Opinia rosyjska dobrze już wiedziała, że dążeniem Polaków jest autonomia Królestwa i jak najgorzej przyjęła komunikat rządu. Rząd pod jej presją stan wojenny cofnął. Jednakże w parę tygodni potem zaprowadzony on został ponownie na mocy ukazu, który w razie przerwania komunikacji kolejowych, pocztowych i telegraficznych i na czas trwania tego nienormalnego stanu rzeczy pozwala gubernatorom własną władzą zaprowadzić stan wojenny w powierzonych sobie okręgach. Za motyw dla generał gubernatora warszawskiego posłużył ogólnorosyjski strajk pocztowy. Od tej chwili stan wojenny w królestwie trwa bez przerwy, pomimo że komunikacje od dwóch lat z górą funkcjonują normalnie co odbiera mu legalną podstawę. Przedstawicielstwo polskie w dumie dwukrotnie wnosiło w tej sprawie interpelację. Pierwszą dumę wszakże rozwiązano bezpośrednio po dyskusji nad tą interpelacją, zanim rząd dał odpowiedź, drugą zaś, nim interpelacja polska weszła na porządek dzienny. Wybory do pierwszej dumy zastały cały kraj zorganizowanym pod hasłami polskiej polityki narodowej. Odbyły się one we wzorowym spokoju i porządku, przy licznym udziale wyborców. W okręgach wiejskich przeszły one bez walki, organizowało je bowiem stronnictwo demokratyczno-narodowe bez współzawodnictwa. Stronnictwo dawnych ugodowców, dążących do pojednania z rządem, obecnie przekształcone na stronnictwo polityki realnej. Czując swą słabość, kandydatur nigdzie nie stawiało. Natomiast zacięta walka była w miastach, gdzie narodowcom polskim przeciwstawiło się stronnictwo postępowe, oparte o masy żydowskie. Żydzi, stanowiący 14,5% ludności królestwa i skupieni w miastach, w Warszawie 34,5%, Chcieli przeprowadzić posłów swoich, nieobowiązanych do solidarności z przedstawicielstwem narodowym polskiem. Tam udział uprawnionych do głosów w wyborach, w niektórych okręgach, był wprost niesłychany. W paru miastach prowincjonalnych dosięgnął one 91, a nawet 97%. Tak, kraj który miał Sejm własny przed rokiem 1831, stanął do pierwszych po 75 latach wyborów. Ani jeden z przeciwników stronnictwa demokratyczno-narodowego nie przeszedł i w Petersburgu stanęło przedstawicielstwo Królestwa Polskiego spójne, związane ścisłą dyscypliną jednolite politycznie jakkolwiek pod względem społecznym złożone z najróżnorodniejszych żywiołów obok przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej arystokracji, duchowieństwa i inteligencji miejskiej zasiedli w nim ożywieni tymi samymi dążeniami włościanie i robotnicy ta łączność różnorodnych żywiołów społecznych Robiła przykre wrażenie na posłach rosyjskich, którym się wydała nienormalną. Zwracali się też do polskich Włościan, wyrzucając im, że idą razem z panami. Ci im najczęściej odpowiadali, że Polacy między sobą rachować się będą w Sejmie Polskim. Tymczasem zaś wszyscy się łączą w żądaniu, żeby im pozwolono być gospodarzami we własnym kraju. Przedstawicielstwo polskie w rosyjskiej Izbie Państwowej zajęło stanowisko odrębne, jako grupa narodowa i nie łączyło się ściśle z żadną z frakcji rosyjskich. Popierając dążenia konstytucyjne, zbliżyło się ono ze stronnictwem wolności ludu, kadetami, które ze swej strony oświadczyło się za autonomią Królestwa Polskiego. Zgodnie z taktyką, przyjętą w polityce polskiej od kryzysu rosyjskiego, postanowiło ono nie wysuwać swej sprawy na plan pierwszy. Złożywszy przy wejściu do Izby deklarację autonomiczną powołującą się na odrębne prawa kraju złączonego z Rosją na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, nie wniosło ono w niej żadnych projektów do praw a wystąpiło tylko pod koniec sesji z interpelacją w sprawie stanu wojennego w Królestwie Polskim, zaprowadzonego nielegalnie i służącego władzom miejscowym do walki z pracą narodową polską. Zmuszone było ono natomiast bronić się przed rozciąganiem na Polskę radykalnego programu agrarnego stronnictw rosyjskich, zastrzegając dla swego kraju prawo do autonomicznego regulowania swych stosunków ekonomicznych i społecznych. Odmówiło ono też swego udziału w akcie wyborskim, w myśl zasady, że wzywanie ludności do jakichkolwiek czynów wykracza poza mandat posłów polskich. Nie czując się upoważnionymi do zwracania się do ludności rosyjskiej, do polskiej zwracać się oni mogą tylko u siebie w kraju na równi z innymi jego obywatelami.